dobry, a przypomnę, że od poniedziałku u nas w Trójcy opowiadaliśmy o Marianie Rejewskim, polskim matematyku i kryptologu, który w 1932 roku jako pierwszy w historii złamał szef Enigmę. Później wraz z Henrykiem Zegalskim i Jerzym Różyckim nadal pracowali nad maszyną i odczytywaniem niemieckich depesz. Po II wojnie światowej do kraju wrócił tylko Rejewski. Jerzy Różycki zginął w katastrofie statku. Henryk Zegalski natomiast został w Wielkiej Brytanii, gdzie musiał powtórzyć studia matematyczne, bo nie uznano jego polskiego dyplomu. Jak powiedział Marek Greje, kryptolog i historyk, również Marian Rejewski po powrocie do Polski nie miał łatwo. Posłuchajmy. Przed powrotem do kraju pułkownik Majer, przedwojenny szef polskiego wywiadu, udzielił mu bardzo praktycznej rady. Panie kolego, jeżeli pan czuje, że pan musi wracać, to ja oczywiście nie będę odwodził pana od tej myśli, ale sądzę, że byłoby z pana strony rozsądne, gdyby starał się pan żyć nie zwracając na siebie uwagi. Marian Rejewski zastosował się do tej rady. Jak przyjechał w tym 46 roku, nie mógł się przyznać, co on robił. Wspomina Janina Sylwestrzek, córka Mariana Rajewskiego. Zanim go do pracy jakikolwiek przyjęto, to przesłuchiwano go, no to mówił, że w wojsku był zatrudniony jako matematyk i koniec. Mógł znaleźć pracy jakiejś takiej, przecież przy tajnych szyfrach by go nie zatrudniono. Ani on nie chciałby w tym ustroju, jaki był, pracować, ani jego by nie chciano zatrudnić. Żył w najskromniejszy z możliwych sposobów, pracując w różnych niepozornych bydgoskich przedsiębiorstwach, w działach związanych z księgowością. Dla Rejewskiego było to olbrzymie poświęcenie, na które zdobył się, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. Milczał aż do 1967 roku. Wtedy spisał swoje wspomnienia. To, co mi było wiadomym o pracy i sukcesach komórki szyfrów niemieckich przed i w czasie wojny i co mi jeszcze nie uleciało z pamięci, starałem się przedstawić na niniejszych kartkach. Ponad 100 stron maszynopisu złożył w ówczesnym Wojskowym Instytucie Historycznym. Jednak zanim to zrobił, dał go do przeczytania Pani Janinie. Pewnie nie za wiele rozumiałam z tego wszystkiego. Przecież nie było tam napisane, że to jakieś wielkie jest osiągnięcie światowe. Tato jak dla mnie pisał tak niejasno. Raz pisał to ja, raz pisał my. Nie umiał powiedzieć, że to on złamał to enigmy. Maszynopis trafił w ręce pułkownika Władysława Kozaczuka który pisał książkę o pracy polskiego wywiadu. Jedynym odzewem w świecie, którego doczekała się owa książka, była zmianka w piśmie branżowym Stowarzyszenia Byłych Oficerów Niemieckiego Wywiadu, Dinachut. Ten komentarz niemiecki mówił, co prawda Polacy utrzymują, że złamali Enigmę, ale złamanie Enigmy było absolutnie niemożliwe, a już zwłaszcza złamanie jej przez Polaków. W 1973 roku natomiast swoje wspomnienia z czasów wojny wydał Gustav Bertrand, kierownik placówek kryptologicznych, w których pracował m.in. Marian Rajewski. I napisał w nich, że enigmę łamano w czasie II wojny światowej i robiono to na bazie sukcesu przedwojennego Polaków. Było to przedwcześnie z punktu widzenia Brytyjczyków i Amerykanów z tej prostej przyczyny, że w 1973 roku wiele państw tego pięknego świata nadal w najlepsze używało maszyn szyfrujących opartych dokładnie na tej samej konstrukcji co wcześniej Enigma. Na przykład fiałka używana w całym obozie sowieckim. Brytyjczycy zdecydowali się na ruch, który jest typowym ruchem dla każdej tajnej służby. To znaczy, jeżeli informacja wypłynęła, to trudno. Otoczymy ją taką osłoną dezinformacji, żeby nikt nie rozeznał, gdzie jest prawda. Powstało mnóstwo książek, w których, owszem, podkreślano rolę Polaków na polu łamania szyfru Enigmy, ale miała ona nieco inny charakter niż w rzeczywistości. Te zasługi sprowadzałyby się do tego, że polscy agenci przeniknęli do niemieckiej fabryki, w której Enigma była produkowana i stamtąd ukradli albo kilka egzemplarzy, albo bardzo szczegółowe plany techniczne tej maszyny. Tymczasem w Polsce, w jednym z mieszkań na warszawskim Żoliborzu, nagle pojawiło się mnóstwo gości. Zaczęła się wtedy wędrówka dziennikarzy, filmowców. Tu się drzwi nie zamykały. To był 74. rok, aż do śmierci mego taty. On dość dużo pisał. Korespondencję prowadził bardzo szeroko. Mam tu sporo teczek. Starał się wszystko powiedzieć tak, jakby się spieszył. Zmarł 13 lutego 1980 roku. Mówił, że no nie jest istotne, że człowiek dużo umie. Istotne jest to, żeby umieć spożytkować wiedzę. Za rozwiązanie szyfru maszynowego Enigma odznaczono mnie w roku 1938 Złotym Krzyżem Zasługi. A za działalność we Francji w warunkach konspiracyjnych przyznano mi Srebrny Krzyż. W roku 1943 otrzymałem nominację na podporucznika w Korpusie Oficerów Łączności, a po kilkunastu miesiącach awans na porucznika. I to byłoby już wszystko. Marian Rejewski A ja jeszcze dodam, że fragmenty wspomnień z mojej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału Drugiego Sztabu Głównego w latach 1930-1945 przeczytał nasz kolega redakcyjny Dariusz Bugalski. Tym z Państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat Enigmy czy historii kryptologii, polecamy lekturę. Do książek Władysława Kozaczuka i Gustawa Betonda należy dodać jeszcze te napisane przez pana Marka Grajka, z którym rozmawiała Wioletta Myszkowska. Jego ostatnia książka zatytułowana Nie tylko Enigma opowiada o kryptologach i złamaniu przez nich niemieckich szyfrów o kryptonimie fisch. I to był ostatni odcinek cyklu o Marianie Rejewskim ale jeszcze dzisiaj odwiedzimy miejsce, z którym był związany Bydgoszcz. A w Bydgoszczy... No właśnie w Bydgoszczy, dzisiaj proszę o tym pamiętać, po godzinie 19 lista przebył w programu trzeciego i będzie tam Marek Nieźwiecki, a już za dwie i pół godziny w Bydgoszczy będzie Elżbieta Walendzik i Sylwia Hej, żeby wszystko przygotować. I żeby wszystko po 19 się udało. Aby mogło się udać, prosimy Państwa o głosowanie. Jeszcze dwie godziny i 34 minuty na oddanie głosów. Nic się nie zmieniło. Proszę głosować na 10 ulubionych przez Państwa utworów. Nie było mnie przez prawie tydzień. Byłem w miejscu, gdzie jest bardzo dużo małych, białych domów. Tuż nad brzegiem morza.